Tom Dudziński i jego biuro sprzedaży nieruchomości zapewnia kompleksowe podejście do każdej transakcji. Ścisła współpraca z klientem i dobra informacja. Praca zespołowa oraz rzetelne podejście to cechy firmowe Illinois Star Realtors. Broker zarządzający Tom Dudziński zawsze wychodzi poza zwykły zakres usług, aby w pełni usatysfakcjonować nawet najbardziej wymagających klientów. Nie czekaj, dzwoni już teraz 847-647-4000 lub odwiedź ich w internecie pod hasłem posiadłość.com. Posiadłość.com to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat nieruchomości w USA. Tysiące ofert i zawsze aktualne wiadomości z rynku nieruchomości. A plus to najwyższa ocena amerykańskiego Biura Ochrony Konsumentów Better Business Bureau. 28 lat doświadczenia i ponad 2,5 tysiąca zadowolonych klientów zobowiązuje. Chcesz sprzedać swój dom? My oferujemy bezstresowe podejście do sprzedaży. Satysfakcja gwarantowana. Jeśli jesteś niezadowolony z marketingu, w każdej chwili możesz zrezygnować. Jeśli sam znajdziesz nabywcę, nie płacisz komisowego. Jeśli twój dom nie zostanie sprzedany w określonym czasie i na określonych warunkach, Illinois Star kupi twój dom. To się nazywa sprzedaż gwarantowana. Tom Dudziński. Illinois Star 847 647 4000. 847 647 4000. Lub w internecie posiadłość.com. Gdzie znajdziemy nowy dom? <głos> Jak to gdzie? Nie słuchasz magazynu Posiadłość? Sama zobacz w internecie posiadłość.com. Mój dom, w którym piszę, lat mój dom, w którym kocham nieraz. Czy to znasz? Tak ty to znasz. Mój dom, w którym piszę raz, mój dom, który płacze, nie raz, czy to znasz. Tak ty to znasz. Mój dom, w którym piszę raz, mój dom, który kocha nie raz, czy to znasz. Mój dom, moje szczęście. Oczy, jak to jest. Inspiruje nas życie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 Mieszane reakcje wobec republikańskiego planu reformy podatkowej. Właściciele domów na Florydzie poniosą większość kosztów szkód spowodowanych przez huragan Irma. Wzrost indeksu cen Case-Shiller o 5,9% w sierpniu. Badanie Krajowego Związku Realnościowców ujawnia optymizm wśród kupujących i sprzedających. Ramy republikańskiej reformy podatkowej spotykają się ze sprzecznymi reakcjami pośredników i budowniczych domów. Krajowy Związek Realnościowców twierdzi, że miliony właścicieli domów o średnich dochodach mogą wiele stracić, jeśli wspominany plan wejdzie w życie. Propozycja GOP podwaja standardową ulgę, ale eliminuje ulgi z tytułu podatków stanowych i lokalnych, a także uprawnienia do zwolnień osobistych i członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu. Starszy przedstawiciel do spraw polityki Krajowego Związku Realnościowców powiedział, że proponowana wersja reformy miałaby negatywny wpływ na wiele rodzin, które jego zdaniem musiałyby płacić wyższe podatki. Krajowy Związek Realnościowców rozpoczął kampanię reklamową ostrzegającą, iż plan podatkowy może spowodować spadek cen domów nawet o 10%. Z drugiej strony Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów nazywa plan GOP pozytywnym krokiem we właściwym kierunku. Liderzy Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów chwalą postanowienia mające na celu utrzymanie ulg podatkowych dla właścicieli o niskich dochodach oraz obniżenie wskaźnika podmiotów nieopodatkowanych samoistnie, tzw. pass-through rate, co obniży podatki tysięcy małych firm. Dyrektor generalny Jerry Howard powiedział CNBC, że nawet Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów uważa, że efektywność ulg z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego może zostać obniżona, ponieważ więcej rodzin zdecyduje się na korzystanie z ulg standardowych. Eksperci z Florida International University szacują, że huragan Irma spowodował na Florydzie straty o wartości 19,4 miliarda dolarów, będące skutkiem silnego wiatru, co nie obejmuje strat spowodowanych powodzią. Badacze z uniwersytetu twierdzą, że firmy ubezpieczeniowe wypłacą łącznie 6,3 miliarda dolarów, a pozostałą część, czyli 2 trzecie całkowitych strat spowodowanych przez wiatr, pochłoną wypłaty na rzecz właścicieli domów. Ceny domów wzrosły szybciej w sierpniu niż przewidywało to wielu ekonomistów. Indeks cen domów S&P CoreLogic Case-Shiller poszedł w sierpniu w górę o 5,9% w porównaniu do ubiegłego roku. Indeks cen domów w 20 najbardziej prestiżowych miastach wzrósł w tym samym miesiącu o 5,8%, z czego Seattle, Portland i Las Vegas odnotowały największe zyski w ujęciu rok do roku. Nowa ankieta przeprowadzona przez Krajowy Związek Ralnościowców sugeruje, że zarówno kupujący, jak i sprzedający są optymistycznie nastawieni do rynku realnościowego. Jak wynika z przeprowadzonego przez Krajowy Związek Ralnościowców badania dotyczącego możliwości realnościowych i doświadczenia rynkowego w trzecim kwartale, konsumenci mają zaufanie do kupowania i sprzedaży, a także nie martwią się o kierunek, w jakim zmierza gospodarka i jej finanse. Zamiast tego, tym co wciąż powstrzymuje wielu wynajmujących jest przekonanie, że oszczędzanie na wkład własny stanowi wyzwanie, a w przyszłym roku będzie to jeszcze trudniejsze, ponieważ czynsze nadal będą rosły. posiadłość.com Mój mój dom, który nieraz, czy to znasz. Tak Moje szczęście. Oczu, jak to jest. Posiadłość.com. Inspiruje nas życie. Posiadłość.com. słuchajcie radiowego magazynu. Posiadłość. Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house, in the middle of a, our house, in the middle of our street. Someone tells you that you got to meet In the, the middle of our a... father gets up thankful.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 Illinois Star 847-647-4000 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Park Ridge, murowany budynek, trzy mieszkania dwusypialniowe, garaż na trzy samochody, basement, wysoki dochód, niski podatek. Morton Grove – murowany, dwusypialniowy dom do remontu. Pełny basement, garaż na dwa samochody, niski podatek – 210 tysięcy. Highland Park – luksusowe kondominium dwusypialniowe, dwie łazienki, balkon, kominek, ogrzewany garaż na dwa samochody w budynku. Arlington Heights – sypialniowy dom dwupoziomowy, dwie łazienki, garaż na dwa samochody, basement, duża działka. Chicago, północno-zachodnia strona miasta, dwusypianiowe kondominium, niski assessment i bardzo niski podatek, cena to jedyne 108 tysięcy. Displays, pięciopokojowe dwusypianiowe kondominium, 1000 stóp kwadratowych, niski assessment i podatek, cena 110 tysięcy. Vernon Hills, dwusypianiowe townhouse, nowa łazienka, 1200 stóp powierzchni, garaż, niski assessment, cena 152 tysiące. Chicago, północna zachodnia strona miasta, murowany bungalow, trzy sypialnie, dwie łazienki, basement, 1800 stóp powierzchni, cena 260 tysięcy. Mount Prospect, okazja, dwupoziomowy, trzysypialniowy dom do remontu, kominek, garaż, basement, niski podatek, cena 275 tysięcy. Buffalo Grove, dwupiętrowy, czterosypianiowy dom. Dwie łazienki, basement, celujący dystrykt szkolny. 250 tysięcy. Skoki, duży murowany, czterosypianiowy ranch. Trzy łazienki, wykończony basement, niski podatek, wspaniałe szkoły. Cena 375 tysięcy. Crystal Lake 17-letni dom na olbrzymiej jednoakrowej parceli, 4 sypialnie, 3 łazienki, 3200 stóp powierzchni. Wielka okazja. Franklin Park wysoce dochodowy, murowany budynek dwuapartamentowy z wykończonym basementem garaż na dwa samochody boczna, spokojna ulica cena 320 tysięcy.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 Singing the song, singing this is the life. And you wake up in the morning, and your head's full to stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song. Z rynku nieruchomości Wpływ huraganu Irma w Miami może być krótkotrwały. Dalszy wzrost ludności wybrzeża pomimo ryzyka. Duże korzyści płynące z projektów przebudowy. Prognozy Freddie Mac dotyczące przyszłości rynku nieruchomości w 2018 roku. Nie ulega wątpliwości, że huragan Irma będzie mieć krótkotrwały wpływ na rynek realnościowy Florydy Południowej. Zdaniem jednego z pośredników, liczba zamkniętych transakcji w Miami może spaść w październiku nawet o 50%. Jednak Christina Pepez, prezes Związku Realnościowców z Miami, powiedziała stacji Local Ten News w Miami, że w miarę jak sytuacja powraca do normalności, ludzie chcą kontynuować swoje życie i kupować domy. Jej zdaniem sprzedający, który wstrzymywał się do tej pory z decyzją o sprzedaży, mogą teraz zdecydować się na ten krok. Co więcej, uważa ona, że na rynku jest wiele okazji dla tych osób, które są gotowe na sprzedaż. Coraz potężniejsze burze i rosnące poziomy morza nie ograniczają stałego wzrostu liczby ludności w niektórych najbardziej narażonych regionach Ameryki, takich jak nadbrzeżna część Teksasu wokół Houston i kurorty południowo-zachodniej Florydy. Analiza przygotowana przez agencję Associated Press stwierdza, że nawet ciągłe zagrożenie wiatrem i powodziami nie spowalnia boomu populacyjnego na terenach nadbrzeżnych. Graham Tobin, badacz do spraw katastrof z University of South Florida w Tampie, powiedział agencji, cytuję, historia daje nam lekcje, ale nie zawsze wyciągamy z niej wnioski. Koniec cytatu. Z kolei Robert Young, dyrektor programów studiów rozwiniętych linii brzegowych z Western Carolina University, powiedział, cytuję, powodem, dla którego ten rozwój wciąż trwa jest to, że ludzie na tym zarabiają. Koniec cytatu. Opłaca się przebudować nieruchomość. Dosłownie. Jak wynika z nowego raportu Krajowego Związku Realnościowców, właściciele domów, którzy podejmują się projektów przebudowy, zyskują kapitał własny i zwiększają wartość od sprzedaży ich domów. Ale jest też kapitał emocjonalny, który narasta w wyniku tego rodzaju przedsięwzięć. Raport dotyczący wpływu przebudów sporządzony przez Krajowy Związek Realnościowców w 2017 roku, który zawiera spostrzeżenia Krajowego Stowarzyszenia Branży Przebudów, stwierdza, że po ukończeniu projektu przebudowy 75% właścicieli domów ma większe pragnienie przebywania we własnym domu, 65% stwierdzi, że jest bardziej zadowolonych ze swoich domów, a 77% czuje duże poczucie spełnienia. Dopiero co rozpoczęliśmy czwarty kwartał 2017 roku, a Freddy Mac już zastanawia się jaki będzie rok 2018. Eksperci uważają, że w przyszłym roku nowe domy będą głównym motorem napędzającym sprzedaż. Ich prognoza przewiduje, że w 2018 roku liczba nowych budów wzrośnie do 1 330 1,330,000 jednostek z 1 220 1,220,000 w tym roku. Wrześniowa prognoza Freddie Mac przewiduje, iż całkowita liczba sprzedaży domów wzrośnie o około 2% w porównaniu do poziomu z 2017 roku. Posiadłość.com Mój dom, w którym raz Mój dom, który płacze nie raz czy doznasz Tak ty doznasz Mój dom, w którym piszę was, Mój dom, który kocha nie raz to znasz. Mój dom, moje szczęście Oczy jak to jest. Posiadłość.com inspiruje nas życie. Posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości. Aktualizacja danych z lokalnego rynku nieruchomości za sierpień, północna część powiatu Kuk. Ilość nowych ofert na rynku 3167, 9% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Ilość sfinalizowanych transakcji 1974, 8,5% mniej niż w sierpniu 2016 roku. mediana ceny 280 tysięcy dolarów. 4,5% drożej niż w sierpniu 2016 roku. Różnica między ceną wywoławczą a uzyskaną. 95,5%. 0,6% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Czas marketingu od listingu do closingu. 66 dni. 8,3% krócej niż w sierpniu 2016 roku. Inwentarz ofert dostępnych na rynku. 6,494. 10,9% mniej niż rok temu. Aktualizacja danych z rynku nieruchomości w granicach miasta Chicago za miesiąc wrzesień. Nieruchomości wolnostojące Ilość nowych ofert na rynku 2064, 4,5% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Ilość sfinalizowanych transakcji 1044, 2,4% mniej niż w sierpniu 2016 roku. Ilość niesfinalizowanych transakcji – 1088, 14% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Mediana ceny 229950, – 229950, 2,3% drożej niż w sierpniu 2016 roku. Średnia cena sprzedaży – 328 234 mniej niż rok temu. Średnia cena wywoławcza 407 584, 1% więcej niż rok temu. Różnica między ceną wywoławczą a uzyskaną 95,2% o 30% mniej niż w sierpniu 2016 roku. Czas marketingu od listingu do closingu 80 dni, 0,5% dłużej niż w sierpniu 2016 roku. Inwentarz ofert dostępnych na rynku 4258, 9,5% mniej niż rok temu. Ilość miesięcy zabezpieczonych bieżącym inwentarzem ofert 4,6 miesiąca to spadek o 10,3% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Domy szeregowe i mieszkania prywatne. Ilość ofert na rynku 2905. 16% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Ilość sfinalizowanych transakcji 1709. 3,5% mniej niż w sierpniu 2016 roku. Ilość niesfinalizowanych transakcji 1447. 14% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Mediana ceny 320 000 dolarów. 5,6% drożej niż w sierpniu 2016 roku. Średnia cena sprzedaży 391 992 dolary 6,5% więcej niż rok temu Średnia cena wywoławcza 443 981 dolarów 4,8% więcej niż rok temu Różnica między ceną wywoławczą o uzyskaną 97,7% 1,1% więcej niż w sierpniu 2016 roku Czas marketingu Od listingu do closingu 51 dni 15,8% krócej niż w sierpniu 2016 roku. Inwentarz ofert dostępnych na rynku 5034,5% mniej niż rok temu. Ilość miesięcy zabezpieczonych bieżącym inwentarzem ofert 3,4 miesiąca. To spadek o 1,8% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość. Cause I'm gonna make this place your home Settle down It'll all be clear Don't pay no mind to the demons They fill you with fear The trouble in my dragon I'm gonna make this place yours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 Wschody spowodowane przez huragan Maria w Portoryko gorsze niż wszystko, co do tej pory można było zobaczyć w telewizji. Właściciele domów w Houston domagają się dalszych środków mających złagodzić skutki powodzi. Niewielki wpływ huraganu Harvey na rynek domów luksusowych w Houston. Ujemny kapitał własny wciąż stanowi dla niektórych problem. Od tygodni wszyscy mówią tylko o huraganach Harvey i Irma, jednak huragan Maria pozostawił po sobie ogrom zniszczeń, zwłaszcza w Puerto Rico. Marcos Villar, dyrektor wykonawczy Związku Pośredników Portoryko, powiedział, cytuję, wygląda to tak, jakby cała wyspa została zbombardowana. Koniec cytatu. Jego zdaniem nawet domy wzmocnione betonem złamały się w pół jak zapałki. Według niego nie ma nieruchomości, która nie zostałaby uszkodzona. Jeden z portorykańskich pośredników powiedział, że sytuacja jest gorsza niż wszystko, co do tej pory można było zobaczyć w telewizji. Wielu właścicieli domów w Houston twierdzi, że siła huraganu Harvey była tak niszczycielska, zwłaszcza w dzielnicach zwykle nienarażonych na zalanie, ponieważ miasto od dawna zwlekało z wdrożeniem projektów łagodzących skutki powodzi. Cynthia Neely należy do grupy, która pozwała miasto w celu wymuszania surowszych przepisów prawa. W programie 60 Minutes CBS powiedziała, burmistrz Houston Sylvester Turner twierdzi, że właściciele domów mają rację. Podjęto zbyt mało działań mających na celu łagodzenie skutków powodzi. W programie 60 Minutes wziął również udział Sylvester Turner. Podczas gdy huragan Harvey spowodował w Teksasie szkody warte miliardy dolarów, to nie miał on aż tak ogromnego wpływu na jeden z segmentów rynku nieruchomości, a mianowicie domy luksusowe. Realtor.com donosi, iż z danych pochodzących z systemu wymiany ofert MLS Związku Realnościowców w Houston wynika, że zarówno ceny wywoławcze, jak i ceny sprzedaży spadły tylko nieznacznie. Ceny domów i popyt realnościowy nadal rosną, a na większości rynków występuje dotkliwy brak nieruchomości. Pytanie więc brzmi, dlaczego więcej osób nie decyduje się na sprzedaż. Częściową winą za taki stan rzeczy można obarczyć ujemny kapitał własny. Korladżyk donosi, że prawie 5,5% wszystkich nieruchomości w kraju obciążonych hipoteką ma problemy finansowe. To znaczy, że kredytobiorca wciąż ma do spłacenia więcej kredytu hipotecznego niż nieruchomość jest warta. Oczywiście jest to duża poprawa w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to ujemny kapitał własny miało 7% domów. I zdecydowana różnica w porównaniu do tego, co było 10 lat temu podczas najgorszego kryzysu realnościowego, kiedy to 1 na 4 właścicieli domów borykał się z problemami finansowymi. Yeah, <laughs> yeah,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 Nasz dom. Jak to kto? Nie słuchasz magazynu POSIADŁOŚĆ? Zobacz w internecie posiadłość.com I tak musimy sprzedać, więc dzwonię od razu. 847-647-4000 Mój dom, w którym piszę od lat Mój dom, w którym kocham nieraz Czy to znasz? Tak ty to znasz! Mój dom, w którym biesiobat. Mój dom, który płacze nie raz, czy to znasz. Tak ty to znasz. Mój dom, w którym piszę Mój dom, który którym nie czy to znasz? Mój dom, moje szczęście. Oczy jak to jest. Inspiruje nas życie. Posiadłość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 847 647 4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4 i 3 0.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 Dyrektor do spraw ubezpieczenia powodziowego apeluje o poprawne zgłaszanie roszczeń. Wzrost ryzyka związanego z oszustwami hipotecznymi w drugim kwartale. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów. Nie każde drewno jest takie same. Zielona Rewolucja nabiera rozpędu. W miarę jak dziesiątki tysięcy właścicieli domów wnosi roszczenia z tytułu ubezpieczenia powodziowego po ostatnich huraganach, dyrektor do spraw Krajowego Programu Ubezpieczenia Powodziowego chce upewnić się, że roszczący robią to w sposób prawidłowy. Roy Wright z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego powiedział w stacji CBS4News w Miami, że posiadanie odpowiedniej dokumentacji ma kluczowe znaczenie. W ramach Krajowego Programu Ubezpieczenia Powodziowego można domagać się 250 tysięcy dolarów z tytułu szkód w konstrukcji nieruchomości i kolejne 100 tysięcy z tytułu szkód w majątku osobistym. Według CoreLagic nastąpił wzrost ryzyka związanego z oszustwami hipotecznymi. Najnowszy raport w tej sprawie przygotowany przez CoreLagic ujawnia, iż w drugim kwartale o prawie 17% wzrosło ryzyko związane z oszustwami w ujęciu rok do roku. Nowy Jork wyprzedził Florydę jako stan, w którym ryzyko to jest największe. Analiza przeprowadzana przez CoreLagic wykazała, że w drugim kwartale ponad 13 tysięcy wniosków o kredyt hipoteczny zawierało oznaki oszustw finansowych. Mimo to firma twierdzi, że liczba ta stanowi mniej niż 1% wszystkich wniosków o kredyt hipoteczny. Drobne różnice między rodzajami drewna nie mają wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o budowę domu. Tak właśnie stwierdzili rzecznicy amerykańskich producentów drewna, zeznając przed amerykańską komisją do spraw handlu międzynarodowego. Jednak bardzo szybko i głośno zaprzeczył temu budowniczy domów z Teksasu Edward Martin, który zeznawał przed komisją reprezentując Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów. W swojej wypowiedzi stwierdził, że firmy budowlane preferują drewno deglezji zielonej i drewno iglaste od drewna sosny smołowej, która jego zdaniem ma skłonność do skręcania się i wypaczania, co powoduje wybrzuszanie się płyt gipsowych. Komisja do Spraw Handlu Międzynarodowego próbuje ustalić, czy producenci drewna w USA ponieśli szkody w wyniku importu drewna iglastego z Kanady. Rozwiązania ekologiczne zyskują na popularności wśród budowniczych domów. Nowe badania przeprowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów pokazało, że budowa zielonych nieruchomości staje się coraz bardziej powszechna wśród firm budujących domy jedno i wielorodzinne. Z raportu sporządzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wynika, że co najmniej 1 trzecia ankietowanych firm budujących domy jedno i wielorodzinne stwierdziła, że zielone budynki stanowią znaczną część ich ogólnej działalności. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów twierdzi, że do 2022 roku liczba ta powinna wzrosnąć o prawie połowę zarówno w sektorze nieruchomości jedno, jak i wielorodzinnych. Tam Dudziński i jego biura sprzedaży nieruchomości zapewnia kompleksowe podejście do każdej transakcji. Ścisła współpraca z klientem i dobra informacja.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 Illinois Star 847-647-4000 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień. O zwykłej porze. Do usłyszenia.